mówić o y, gender-sztuce y, w sztuce Europy Wschodniej. Chciałyśmy y, pokazać Wam to y, zagadnienie na przykładzie jednej wystawy. Wystawa ta miała dwie odsłony. Pierwsza z nich była, y, odbyła się w jednym sztuki współczesnej, a krótko po jej zakończeniu od, miała swoją drugą odsłonę w warszawskiej Zachęcie. Y, dlaczego wybrałyśmy właśnie tę wystawę? Była ona bardzo istotna z tego względu, że jak widzicie po danych, które są zamieszczone na tym slajdzie, była to bardzo wielka wystawa. Była, było reprezentowanych 24, 24 kraje, 200 artystów, ponad 400 prac z lat od 60 XX wieku do najbardziej współczesnych. Prezentowane były różne formy, od tych tradycyjnych, jak malarstwo czy rzeźba, po sztuki czy media nowe, jak wideo, czy instalacje, instalacje wideo, czy performance. Ważną funkcję w realizacji tej wystawy, to miała fundacja zarysować obszar badań, ale też zainteresowań tej fundacji odnośnie właśnie tematyki gender. Przywołam kilka projektów w okremie tego obszaru. Jest to tak, choćby taka publikacja jakby jak analiza zmian w perspektywie postrzegania płciowości w krajach Europy Wschodniej i były tam takie zagadnienia jak samotne wychowywanie dzieci, przyczyny bezdomności, rola mediów i popkultury. A także sytuacja mniejszości seksualnej, czy, tam, czy też rozwój opieki domowej z perspektywy płci. Do innych projektów, które były realizowane w tej tematyki, można zaliczyć choćby program stypendialny Fundacji ERSTE w celu wspierania dziesięciu dziennikarzy z Bałkanów. I publikowane w ramach tego były artykuły dotyczące toż tam kwestii tożsamości płci, a także projekt artystyczny, feminizm, który był realizowany przez grupę. Chrystus. Przedstawione w ramach tego było archiwum prezentujące kobiety w sztuce performatywnej w Europie Wschodniej. Skąd motywacja w ogóle do tego, żeby przyjrzeć się tej wystawie i dlaczego ona powstała? To była obecność sztuki Europy Wschodniej w popularnym dyskursie, w którym Prymowie sztuka zachodnia. To było marginalizowanie tej sztuki. Dalej kuratorka tej wystawy, o której za chwilę powiem, wskazywała na relacje płci i władzy, tego że jest to relacja, w której zawsze występuje ona dominująca i dominowana, zawsze ktoś jest aktywny, ktoś jest pasywny w tej relacji. Chciałam też pokazać tą wystawą to, jak zmieniało się podejście do płci i seksualności w czasie właśnie tego czasu na tym terenie, które miało piętno socjalistyczne i jak te zagadnienia były tam realizowane. Zmiany są bardzo ciekawe, dlatego chciałobyśmy tutaj mam je zaprezentować. Drugim takim istotnym spojrzeniem jest spojrzenie na konsumpcjonizm, na to, jak, jak inaczej mógł być postrzegany po tej stronie wschodniej, nie jako kolejne zniewolenie, jak to um, było krytykowane na, na, na po stronie zachodniej, ale jako pewna droga do wolności. Um, oczywiście um, ważny jest tutaj odrębny kontekst właśnie historyczny, kulturowy wschodniej, o którym też y, mówił, y, mówili krytycy sztuki, jak Piotr Piotrowski czy, y, czy Izabela Kowalczyk. Mówili o tym, że y, sztuka y, rodząca się w Europie Wschodniej, środkowo-wschodniej, ma rodzice swoimi prawami i ma swoją specyfikę. Choć y, przegląda się, jak pustrze w, w sztuce zachodniej, to jednak ma swoje, swój kontekst ponieważ, jak wiemy, ważne dla antropologa jest takie zdumienie indywidualnego, także lokalnego i szerszego dyskursu jakiegoś kulturowego, w ramach których zdjęcia nabierają znaczeń, dlatego, tak naprawdę podotyka naszych badań bierzemy fotografię w tym momencie. Tak więc, tak naprawdę fotografią etnograficzną mogą być nazywane wszelkie zdjęcia, z których etnolodzy mogą wyciągnąć jakieś które mogą być użyteczne, które, jest, które mogą nam wyciągnąć jakieś znaczenia, które właśnie są rozumiane w takim okrębie wizualnym. Co jeszcze ważne, w sztuce często bierze się pod uwagę, czy w ogóle w naukach takie rozróżnienie ścisłe ograniczenia na setu i peryferie. Jest to bardzo generalizujące i krzywdzące rozróżnienie, i tutaj chciałabym przywołać Piotra Piotrowskiego, który zaproponował inne patrzenie. Zaproponował y, horyzontalną historię sztuki, która miałaby y, na pewne zjawiska patrzeć y, pod względem y, różnorętych y, ośrodków, które są, y, w, w których różne zjawiska się, y, są na tej samej, y, na tej samej To jest właśnie serbska historyczka sztuki, która zrealizowała tę wystawę. Jej taką zewnętrzną motywacją, jak mówiła w wywiadzie, była złość. Złość, która zrodziła się z lektury tekstu zamieszczonego w katalogu wystawy, która odbyła się w 2007 roku i była to wystawa zorganizowana w Los Angeles nazywała się Sztuka i Rewolucja Feministyczna. Tam autorka tekstu przeprowadza Kotik. Płeć i seksualność były pomijane. Funkcjonowała taka kategoria jak seks, gdzie jeśli już pojawiało się ciało, to było ono wykorzystywane do tego, by budować by ja przedstawię, bo Miałam okazję odwiedzić zachętę, co prawda już w czasie wystawy, ale uzyskać dostęp do katalogu wystawy, do materiałów związanych z wystawą. Tutaj macie imponującą listę wszystkich artystów zaangażowanych w tworzenie wystawy. A to, co ja przedstawię, to będzie taka może takie czyta infilii odnośnie tych materiałów uzyskanych z wystawy. Podzielam to na poszczególne działy, które tak naprawdę tworzyły Gender Check. I pierwszym z nich była właśnie socjalistyczna ikonosfera, która przedstawiała różne aspekty życia codziennego, rzeczywistości, społeczeństwa we wczesnym socjalizmie. Pod koniec lat 40. władze postanowiły obalić te struktury płciowe przez wprowadzenie polityki równości, czyli tak zwanego społeczeństwa bezpłciowego. Kobiety zazwyczaj zachęcano do męskich zawodów i taki idea neutralnego środowiska pracy był celebrowany w wielu oficjalnych obrazach, gdzie mężczyźni i kobiety jak tak można też spostrzeć na niektórych obrazach, pracują harmonijnie, ramię w ramię. I wynikało to ze szczególnego znaczenia pracy w socjalizmie. Jednym z tych działów się tytuł bohaterki pracy socjalistycznej, Emancypacja i zadowolenie. Warto podkreślić, że od czasów rewolucji październikowej równouprawnienie było jednym z ważnych punktów programu Takich jak choćby prawo kobiet do głosów, czy równouprawnienie w pracy, także dostęp do szkolnictwa, płatne urlopy macierzyńskie, wciąż mało widoczny był taki brak zbliżenia komunistów do kwestii kobiecej. Obserwujemy ten szereg obrazów sławiących kobiety jako bohaterki pracy socjalistycznej, ale z kolei tej drugiej strony, takiej trochę kontrastowej, pojawia się też pewne niezadowolenie wynikające z faktu dźwigania przez kobiety podwójnego ciężaru działalności, tak zarówno na, na polu publicznym, jak, jak i w domu. Zatem, jeśli pojawiało się już ciało kobiece, to było to ciało nie zmysłowe czy związane w jakiś sposób z seksualnością, tylko było to ciało, które jest zdolne, witalne, zdrowe i które miało budować, czy właśnie być przeznaczone do pracy. W tym czasie jeszcze pojawia się taka kwestia, że mimo pozornego hmm, równouprawnienia, które odbywało się na poziomie właśnie pracy, to zostawały jeszcze te kwestie domowe, w których podział tradycyjny hmm, na zajęcia męskie i żeńskie był utrzymany. Hmm. W latach 70. już później y, przyszło pewne rozluźnienie. Pojawiły się wątki y, erotyczne y, i seksualne. Jednym z działów wy wystawowało się negocjowanie przestrzeni osobistych. Y, dlatego, że w latach 70. -tych i 80. zwrócono się do tej sferze prywatnej i wynikało też to z wycofania, y, które, które y, sprawiało, że jakby społeczna rzeczywistość była troszkę niedostępna. Y, y, Obserwujemy tutaj wprowadzenie nowych mediów, w celu podkreślenia takiego procesualnego aspektu sztuki yy, i zakwestionowanie takiej tradycyjnej koncepcji, jako że sztuka jest taka autonomiczna i samoistna. I, i prace te określone są jako bardziej postępowe, już takie inspirowane taką postawą yy, młododnego feminizmu. I ta seksualność kobieca, ona jest obserwowana z tej nowej perspektywy, a mianowicie zrywa z, z, z tą kliszą biernej kobiecości. Kolejnym aspektem jest choćby właśnie polityka przedstawienia, Tak historycznie rzecz biorąc, autopotep był gatunkiem męskim, za pomocą którego artysta, mężczyzna podkreślał swoją tożsamość często jako takiego suwerennego twórcy. A właśnie na tej wystawie mogliśmy obserwować, że artystki zawłaszczały autopotep dla siebie i podważały, też przez to jakby takie męsko sposób przedstawienia. I on był bardzo ważny dla kobiet, dlatego że on służył im jakby jako ustanowienie w siebie w takich kategoriach zawodowych, jako też takie podmioty sztuki. I one w ten sposób odpowiadały jakby na jakie pewne narzucone im role płciowe. I możemy tutaj obserwować zarówno jakby takie bojownicze przywiązanie do, do kobiecej seksualności, ale też bardziej obiektywne, takie bezstronne spojrzenie na ciało. I ważny tutaj też był kontek właśnie kontekst macierzyństwa, który był przedstawiony w taki sposób nieheroiczny. Właśnie w tym kontekście też jest sztuka abstrakcyjna, też zwana tutaj w tym momencie sztuką uniwersalną. Tak naprawdę w latach 50. i 60. abstrakcja była krytykowana jako formalizm, często też, często też określana jako taka zgnilizna zachodu. A tak naprawdę dla artystek Europy Wschodniej był to jakiś sposób artykułowania ideałów, czy też potwierdzenia takiej podmiotowości swojej artystycznej czy też wolności. I była to taka sztuka kryptoniczna, za którą kryło się wiele podtekstów, ale także znaczeń w tej treści si seksualnej. By nie zapomnieć o tej sferze męskiej, którą też była na warsztat przed pojemniczem Czech. Jednym z tematyki to był właśnie heroiczny męski podmiot, dekonstrukcja. I był tam podważony taki wzorzec męski, u bohatera, który był często promowany w oficjalnym malarstwie czy rzeźbie. Też mogliśmy tam obserwować komentarz na podstawie temat militaryzmu czy wyścigów zbrojeń, do tego, że często było to w tej epoce zimnowojennej. Przedstawione były takie życie codzienne, mężczyzn w normalności. Niestety nie mogłam wszystkiego zmyć z tej prezentacji też, dlatego jest taka wersja okrojona. I Często były takie obrazy, gdzie mężczyźni mogli zachowywać się też jako y, antybohaterowie. I warto podkreślić, że modelową w tych czasach komunizmu była jednak rodzina heteroseksualna i y, męskość w rozumieniu socjalistycznym zawsze była heteroseksualna i mamy tylko kilka prac, które przygląda się homoseksualnym aspektom męskości. To właśnie kilka zamieściła. Mm. No i takim zagadnieniem było, odgrywając płeć, odgrywając siebie. Wielu artystów wschodnioeuropejskich zaczęło używać nowych mediów w celu badania własnego ciała, seksualności, także indywidualności. I to są tak zwane takie prace cykle. I ta seryjność jest obecna, by podkreślić, doświadczalny przed odbiorcy wpływ czasu, ale także jakby aspekt taki bardziej procesualny, czy performatywny. I tutaj też troszeczkę odrzucenie tych tradycyjnych form przedstawienia sztuki, jak w malarstwo, czy rzeźba. Po 1989 roku nastąpiła już pełna swoboda w pokazywaniu ciała. Szczególnie tutaj artystki przełamywały model piękna w sztuce. Tutaj warto przywołać chociażby Katarzynę Kozyrę z jej dziełem Olimpia gdzie już zebrano z estetyzowaniem ciała, gdzie to ciało było już e, pozwolone mu, by było chore, by nie było e, właśnie piękne. Sama Kozyra mówi, że wizerunek kobiety w sztuce, czy kobiecości jest obciążony historią sztuki, czyli em, jej wizerunek jest wciąż związany z tym, jak jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania pięknej Wenus, czy y, jakiejś y, greckiej, y, idealnej rzeźby. W tym kontekście, który przedstawiła Renata, w jednym z działów wystawy nosił typu Eminem: Tożsamość, Spektak i Maskarada. I były to portrety oraz autoportrety, które powstały po 1959 roku która analizowały seksualność, która nie była zainteresowana takim ciałem idealnym, takim, o czym już wspomniała ale raczej jego podatnością na rozpad, na starzenie oraz chorobę, Dlatego też tożsamość kobiety była przedstawiona w takim formie spektaklu, także maskarady. Także mogliśmy tam zaobserwować takie dzieła, które dotyczyły relacji matka córka, ale także relacji siostrzanych, gdzie bardziej zwracano uwagę na ten, linearny sposób właśnie zarysowania kobiecości. Kolejnym takim ważnym aspektem to było właśnie politycznienie prywatnego. Czy w latach 90. -tych sztuka feministyczna, ona stała się bardziej otwarta, podjęła temat różnic płciowych. Nadano takiej obecności kobiety w sferze prywatnej znaczenia politycznego i też często w tym momencie takiej troszeczkę bardziej otwartej wolności, tematem sztuki stały się takie neokonserwatywne ograniczenia w konstruowaniu norm kobiecości, ale także męskości. Często w ramach tej teorii feministycznej mogliśmy też obserwować krytykę ideologii militarystycznych, także szobinistycznych, czy dyskryminujących mniejszości. I tak by tak podsumować, myślę, że w tym Naszym, na koniec jeszcze macie kilka fotografii z wystawy. Mogliśmy, mogli Państwo zaobserwować, jakim przemianom ulegało teoretyczne wyobrażania ról kobiet i mężczyzn w konkretnych warunkach społeczno-kulturowych, politycznych. I tak naprawdę, jaką taką ścieżkę odbioru, czy też postrzeganie otworzyła tutaj wystawa gender Check, myślę, że można ją uznać za fenierską, Była także pod, pod patriotycznymi badaniami. A myślę, że tutaj jako taki ważny nośnik, ważny element może uświadamiać, ale także zachęcać do refleksji i myślę, że z tą refleksją na temat refleksji zostawimy Was w tym Dziękuję bardzo.